Cześć moi drodzy, witajcie Witam wszystkich bardzo serdecznie Po dłuższej przerwie Minęło już trzy tygodnie Od czasu Naszego ostatniego spotkania Od ostatniego podcastu Ostatnio mówiłem Dokąd wyjadę na wakacje I tak też się stało Byłem na wakacjach Najpierw w okolicy Sandomierza w okolicy czyli niedaleko Sandomierza bardzo niedaleko bo to było 2 km od Sandomierza. Jeśli śledzicie mój profil na Facebooku facebookcom to na pewno widzieliście krótkie filmiki z moich wakacji. Codziennie wrzucałem jakiś krótki filmik były tam e, również filmiki z Sandomierza I z miejsca, w którym mieszkałem W Sandomierzu byłem przez tydzień A po tygodniu przeniosłem się do Zwierzyńca Zwierzyniec to małe miasteczko na Roztoczu Rostocze to kraina geograficzna na wschodzie Polski Zresztą nie tylko Polski, bo wschodnia część Roztocza jest teraz częścią Ukrainy. Roztocze rozciąga się, czyli sięga prawie do Lwowa, do Lwowa na Ukrainie. Ale ja byłem w polskiej części tej krainy, krainy bardzo pięknej. Jest tu dużo lasów. Są bardzo malownicze, kręte, małe rzeczki i lekko pagórkowaty teren. To nie są wysokie góry, tylko małe pagórki. Rozumiecie? Pagórki to takie małe górki. Małe góry. Pagórki. Zatem drugi tydzień wakacji spędziłem... W Zwierzyńcu Miałem dużo wolnego czasu Dużo spacerowałem z moją rodziną Miałem dużo czasu na różne przemyślenia Zastanawiałem się co trzeba robić Żeby dobrze mówić w jakimś nowym języku Na przykład żeby dobrze mówić po polsku Chcę uczyć się nowych języków Chcę pomagać Wam W nauce języka polskiego I dlatego Ten temat bardzo Bardzo mnie interesuje Zresztą Często dostaję listy I maile z pytaniem Piotrze, co zrobić Żeby nauczyć się polskiego Chcę mówić po polsku Co mam zrobić Co mam zrobić Ostatnio Właśnie na ten temat trochę myślałem. Myślałem o tym, co mógłbym odpowiedzieć na takie pytanie. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ale dziś chciałbym przedstawić Wam moje przemyślenia na ten temat. Jeśli ciekawi Was ten temat, to zapraszam do słuchania audycji e w dalszym ciągu A na koniec jeszcze Będzie mała niespodzianka Nie powiem jaka <śmiech> Okej. Okay. Dziś chcę Opowiedzieć o tym Co jest potrzebne Żeby zacząć mówić W nowym języku Oczywiście Według mnie Jestem bardzo ciekawy Czy zgodzicie się ze mną Ja tak jak wy, również uczę się języków obcych. Wiem jednak, że słuchają mnie osoby, które znają o wiele więcej języków niż ja. Osoby, które mają wielkie doświadczenie w nauce języków. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy zgodzicie się ze mną, czy macie taki sam pogląd na te sprawy. Mieć pogląd na jakieś sprawy, to znaczy mieć swoje zdanie na jakiś temat. Mieć opinię na jakiś temat. Świetnie. Zatem do rzeczy. Wiele razy już mówiłem, że według mnie najważniejszą rzeczą, jaką trzeba mieć, aby nauczyć się nowego języka jest motywacja. Motywacja, czyli chęć do nauki nowego języka To jest oczywiste i z tym zgodzą się chyba wszyscy Jeśli nie chcemy czegoś robić, to choćby zmuszano nas To i tak nic z tego nie będzie Tak jak w szkole, jeśli ktoś nie chce się nauczyć To nauczyciel może robić wszystko i ten ktoś nie nauczy się. Jak osioł. Zaprze się i nic z tego. Zatem motywacja jest bardzo ważna. Jest niezmiernie ważna. Oprócz motywacji ważne jest nasze nastawienie psychiczne. Tak myślę. Odpowiednie nastawienie psychiczne pozwala nam Przezwyciężyć, pokonać różne trudności Oczywiście w czasie nauki języka Która trwa bardzo długo Napotykamy wiele trudności Jak sprawdzić, czy mamy odpowiednie nastawienie psychiczne? Możemy zadać sobie trzy pytania Tak myślę Trzy pytania które możemy sobie zadać, to po pierwsze, czy masz pewność, że nauczysz się nowego języka? Czy jesteś pewny, że możesz to zrobić? Musisz być tego pewny. Jeśli zaczynamy jakąś podróż i od razu wiemy, że nie uda nam się dotrzeć do celu, to lepiej nie zaczynać, lepiej zostać w domu, prawda? Jeśli sportowiec myśli, że przegra mecz, to na pewno go przegra. To jest pewne. Po co zaczynać coś, jeśli myślimy, że to się nie uda? Po co? Nie ma sensu. Zgadzacie się ze mną? Zatem najpierw musimy być pewni tego, że dotrzemy do celu, że... Możemy to zrobić. To jest bardzo ważne. Musimy mieć pełne przekonanie, że osiągniemy sukces. Musimy w to wierzyć. Więcej. Musimy być tego pewni. Ja uważam, że każdy może nauczyć się nowego języka. W szczególności może nauczyć się polskiego. Każdy. Jednym zajmie to więcej czasu, jednym mniej, ale każdy może nauczyć się mówić po polsku. Możecie powiedzieć, ale to zajmie dużo czasu. Muszę uczyć się pięć lat, żeby mówić po polsku. To prawda. Gdybyś zaczął się uczyć pięć lat temu, to teraz mówiłbyś po polsku. Więc nie czekaj. Pomyśl, co możesz osiągnąć za 5 lat. Albo, jak poczujesz się za 5 lat, jeśli teraz nie zaczniesz się uczyć. <śmiech> Szkoda czasu. Zacznij już dziś. Okej, okay, i druga rzecz. Drugie pytanie, na które musimy sobie dać odpowiedź. Czy uważasz, że... Metoda, której używasz, jest skuteczna? Czy myślisz, że kurs, książka, twój nauczyciel, podcast, cokolwiek, czego używasz, czy myślisz, że to pomoże ci w nauce? Musisz być, musisz być pewny, że narzędzia, których używasz, są odpowiednie dla ciebie. Jeśli myślisz przeciwnie, jeśli myślisz, że metoda, której używasz jest zła, wtedy nie będziesz miał rezultatów. Bardzo ważne jest, żeby znaleźć metodę, która jest dobra dla nas, która jest dla nas skuteczna. I trzeba w to wierzyć. Oczywiście zawsze możesz zmienić metodę, ale trzeba to robić świadomie Trzeba zrozumieć, dlaczego poprzednia metoda jest zła Może słyszeliście kiedyś o efekcie placebo Gdy wytwórnia, mm, fabryka lekarstw zrobi nowe lekarstwo To musi sprawdzić, czy to lekarstwo jest skuteczne Trzeba sprawdzić nowe lekarstwo, czy naprawdę leczy. Jak to się robi? Zwykle robi się tak, że daną grupę chorych ludzi dzieli się na trzy części na trzy grupy. I jedna grupa nie dostaje lekarstwa, druga grupa dostaje lekarstwo, które jest testowane. A trzecia grupa dostaje tak zwane placebo, czyli środek obojętny, który tylko wygląda tak samo jak lekarstwo. Może to być cukier, nie wiem, cokolwiek. Coś, co nie wpływa na zdrowie, na organizm człowieka, ale wygląda tak jak tabletka, tak jak lekarstwo. Jasne? Placebo tylko wygląda jak lekarstwo, ale tak naprawdę nie ma w nim żadnych składników leczniczych. I później sprawdza się te trzy grupy ludzi. Jeśli lekarstwo jest dobre, jeśli jest skuteczne, to ludzie... Którzy zjedli lekarstwo Którzy brali lekarstwo Czują się oczywiście lepiej Ludzie, którzy wzięli placebo Czują się prawie tak samo Jak ci, co wzięli lekarstwo Oczywiście ludzie, którzy nic nie wzięli Nie czują poprawy Nadal są chorzy Ciekawe, prawda? Ludzie, którzy myśleli, że wzięli lekarstwo tak naprawdę to było tylko placebo Ci ludzie czują się lepiej Nie tak jak ci, którzy nie wzięli nic Ci ludzie, którzy wzięli placebo Czują się prawie tak samo jak ci, którzy wzięli lekarstwo To jest właśnie siła naszych przekonań Nasze przekonania mają ogromny wpływ na nasze ciało na nasz organizm Na nasz mózg Tak samo jest Z nauką języków Jeśli jesteśmy Przekonani, że Uczymy się dobrą metodą To To ma wpływ Wielki wpływ Na nasze rezultaty Ja uważam Że słuchanie i czytanie Jest dla mnie Najlepszą metodą nauki języków Jestem tego pewny. Jestem pewny, że jeśli codziennie słucham czegoś po hiszpańsku, to powoli, powoli nauczę się tego języka. Nawet jeśli na co dzień nie widzę postępów, to te postępy są. I po pewnym czasie, po miesiącu, dwóch, trzech miesiącach różnica jest bardzo duża. Jeśli macie przekonanie, że jakaś metoda jest dobra dla was To taka metoda pomoże wam w nauce Trzeba mieć przekonanie, że metoda, której używamy Jest dla nas dobra To jest właśnie efekt placebo Jeśli wierzysz w lekarstwo, wtedy to lekarstwo ci pomoże tak samo jest z nauką języków. I ostatnie pytanie, jakie możemy sobie zadać? Pewnie tych pytań może być więcej, ale trzecie ważne pytanie. Czy opłaca się uczyć nowego języka? Czy opłaca się uczyć polskiego? Nauka języka dużo kosztuje. Nie myślę tu o pieniądzach. Myślę tu o czasie, o wysiłku. Nauka języków zabiera dużo czasu, dużo energii. Na początku lekcje są dość nudne, musimy słuchać, czytać rzeczy łatwe, rzeczy nudne, a to wszystko jest dla nas i tak trudne. Nie znamy jeszcze dużo słów, uczymy się nowych rzeczy, za chwilę zapominamy, mało rozumiemy. To wszystko jest frustrujące i czasochłonne. Czasochłonne, czyli takie, które wymaga dużo czasu. Jeśli coś jest czasochłonne, to znaczy, że wymaga dużo czasu. Chłonie dużo czasu. Na przykład gąbka chłonie wodę. Rzeczy czasochłonne chłoną czas ok? Nauka języków jest czasochłonna To prawda Nauka języków kosztuje dużo czasu i wysiłku A czasami również pieniędzy Musisz być pewny, że to jednak się opłaca Według mnie opłaca się uczyć nowych języków Od kiedy uczę się języków od kiedy pomagam wam Uczyć się polskiego Poznałem mnóstwo Wspaniałych ludzi Mam wielu nowych przyjaciół I dla mnie Warto zapłacić tę cenę Żeby nauczyć się Nowego języka Warto Poświęcić czas Energię Warto włożyć wysiłek Żeby nauczyć się Nowego języka jeśli odpowiecie sobie na te trzy pytania, czy jestem pewny, że nauczę się języka, czy mam dobrą metodę, czy opłaca mi się uczyć, jeśli trzy razy odpowiesz tak, wtedy jestem pewny, że każdy może osiągnąć sukces. Każdy może nauczyć się Mówić po polsku albo w każdym innym języku. Takie są moje przemyślenia. Jestem ciekawy, czy zgadzacie się z nim, z tymi przemyśleniami, czy zgadzacie się ze mną. Napiszcie. Napiszcie w komentarzu, napiszcie na Facebooku, gdziekolwiek. Możecie przysłać do mnie maila. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania. Waszej opinii, co o tym myślicie. A na koniec niespodzianka, którą obiecałem. Na koniec chciałbym, żebyście posłuchali nagrania, które właśnie dostałem od Jasona. Jason jest Amerykaninem, który mieszka w stanie Kansas. Jason uczy się polskiego od czterech lat, Jestem pod wielkim wrażeniem twojego nagrania, Jason. Mam nadzieję, że słuchasz tego podcastu. Dziękuję jeszcze raz za nagranie. Posłuchajmy, co powiedział Jason w swoim nagraniu. Zapraszam serdecznie. Cześć, nazywam się Jason Cash. Uh, mieszkam w Kansas, uh, czyli w samym środku uh, Stanów. Um, Uczy się polskiego od 2011 roku, um, czyli od 4 lat, uh, w tym momencie oczywiście. Uh, i jestem słuchaczem uh, oraz fanem podcastów uh, Piotra uh, od 3 lat i naprawdę polecam wszystkim Wam, którzy uczą się polskiego do słuchania jego podcastów oraz do uh, zwiedzania uh, jego strony internetowej uh, realpolish.pl bo jego uh, metoda uh, nauki polskiego przez słuchanie naprawdę działa uh, i, i działa świetnie. Um, ja osobiście używam wielu różnych metod ale jego podcasty są bardzo ważną częścią mojej nauki. Pokażę Wam, jak ja używałem jego podcastów na początku. Słuchałem danego odcinku wielokrotnie. Kiedy nie znałem znaczenia jakiegoś słowa, zakraszałem oryginalny tekst na różowo. Zanotowałem je sobie w zesiecie oraz szukałem innych słów związanych z nim kiedy zauważyłem jakieś ciekawostki, robiłem z nimi prawie tak samo, ale zakreślałem je na żółto. Być może pisałem zbyt dużo, ale moim zdaniem więcej, tym lepiej, no? Widać tutaj ilość razy słuchałem historii. Ta liczba jest trochę wyższa od innych, pozyskałem od nich. A tutaj widać mój iTunes około półtora roku później. Powiedziałam wam, że jestem fanem. Na razie słucham każdego odcinku po kolei, od pierwszego do najnowszego. A za każdym razem rozumiem wszystko coraz lepiej. Chciałbym podziękować Ci, Piotrze, za wszystko, co robisz. Um, dzięki nauce polskiego uh, byłem w Polsce już pięć razy. Uh, poznałem uh, wielu uh, fajnych, cudownych uh, przyjaciół. Uh, mojego brata z Gdańska, uh, moją narzeczoną z Rzeszowa uh, i w końcu ukończyłam studia w zakresie języków uh, oraz uh, słowiańskiej literatury uh, ze szczególnym uh, uwzględnieniem języka polskiego. Uh, czy uh, poznacie mnie uh, na tym zdjęciu? Wiem, wiem, jest dużo ludzi tam, ale myślę, że dacie sobie radę. Pozdrawiam wam bardzo serdecznie. Ciemajcie się i papa. Pa. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Jest mi niezmiernie przyjemnie dostawać takie miłe niespodzianki. Wasze nagrania, filmiki, komentarze sprawiają mi ogromną przyjemność i nie ukrywam, że mam wielką satysfakcję, gdy słyszę, że mogłem wam pomóc w nauce polskiego to daje mi motywację to daje mi pewność że to co robię jest dobre, że przynajmniej niektórym mogę pomóc w nauce polskiego bardzo się cieszę Jason, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i chcę zwrócić y, Waszą uwagę na charakterystyczną rzecz. Otóż Jason pokazywał, ile razy słuchał każdego nagrania, ile razy słuchał każdej historyki. To nie były 2-3 razy, to nie było 20 razy. Widziałem tam liczby bliskie 100. To ogromna ilość powtórzeń. Myślę, że jednym z kluczy do sukcesu Jasona są właśnie powtórzenia. Już kiedyś o tym mówiłem. Powtórzenia są niezmiernie ważne. Jeśli chcesz płynnie mówić, bez zastanawiania się, bez myślenia, to musisz słuchać wiele, wiele razy tego samego. Właśnie w ten sposób nasz mózg Przyzwyczaja się do nowych zwrotów, do nowych wyrazów. W ten sposób uczymy się języków. To takie proste, a zarazem takie trudne. Bo powtarzanie tego samego wiele, wiele razy jest trudne, jest nudne, ale jednocześnie jest bardzo skuteczne. Dzięki, moi drodzy. Myślę, że na dziś to wszystko. Oczywiście zapraszam Was do korzystania z moich materiałów, podcastów, kursów, klubu VIP. Wszystko to robię, aby pomagać Wam w nauce polskiego. Część materiałów jest płatnych. Nie wszystko niestety mogę robić za darmo. Myślę jednak, że... Rozumiecie to? Taki jest dziś świat, musimy płacić za różne rzeczy pieniędzmi. Myślę jednak, że moje materiały są warte swojej ceny. Zapraszam serdecznie do komentowania. Napiszcie, czy zgadzacie się ze mną? Co myślicie o nauce języków? Jakich metod używacie? Jakich kursów używacie, żeby nauczyć się polskiego? Może w ten sposób pomożecie komuś, kto przeczyta taki komentarz. Może naprowadzicie kogoś na nową metodę nauki. Warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Myślę, że są również inne kursy, nie tylko moje, nie tylko mój podcast. Jeśli znajdziecie coś wartościowego, podzielcie się z innymi. To wszystko na dziś. Dziękuję wszystkim. Dziękuję Jasonowi za filmik. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Pa Pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl